Błękitna parasolka. Jestem już w stolicy. Przybyłem do swojej rozgłośni jutrzenka z południa Polski. Jestem zaledwie kilkanaście dni po ciężkiej i trudnej operacji, której się poddałem na południu naszego kraju, gdzie ręce naszych rodzimych chirurgów okazały się dla mnie zbawienne. Przypuszczam, że wyjdę ze swych trudnych przypadłości szczęśliwie. Znakomity chirurg powiedział mi na odchodnym. Przyjacielu, uważaj na siebie i wyraźnie mnie wysłuchaj. Dwa miesiące leżenia absolutnego wypoczynku. W przeciwnym wypadku doprowadzisz do katastrofy. Ale dla mnie takie leżenie jest bardzo trudne do spełnienia. Dziś usiadłem sobie przed pulpitem reżyserskim. Przede mną mikrofon. Myślę sobie, odezwać się do słuchaczy czy nie? Mam inny niż przed laty głos. Cichszy, drżący. Chyba się jednak nie odezwę, może raczej coś napiszę. Przekręciłem gałkę telewizora. Pierwszy program, kamera notuje, a ja słucham. W Niemczech neofaszyści skutecznie podnoszą głowę. Powiewają sztandary, jeszcze na nich nie widać hitlerowskiego krojca, ale na ramieniu dziecinnego księżątka już go widzieliśmy. Neonaziści mają pretensje do aliantów, że ci zbombardowali im Drezno i nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zastosowany przez aliantów nalot dywanowy, to znaczy taki, że setki bombowców na 3-4 równomiernie pokrywają przestrzeń powierzchni całego miasta i następnie bach. W tej samej chwili tysiące bomb spada na Drezno. Nie ma gdzie się chronić, nie ma gdzie uciec. Umiera się pod gruzem. Powstańcy Warszawy i ludność stolicy pamiętają, jakie to jest umieranie pod gruzami. Telewizja polska coraz rzadziej pokazuje pustynię gruzową stolicy. Nie dość, że Niemcy zwyciężyli, to rozkaz Hitlera brzmiał – nie pozostawić kamienia na kamieniu. Stalin wstrzymał front wschodni na warszawskiej Pradze po to, by Niemcy swobodnie wykonali ten rozkaz. I wykonali, może nie dywanowo, ale systematycznie, bo Stalin zostawił na to czas. Przerażające jest u człowieka zacietrzewienie ideologiczne plus tak zwane iści, do których należą zazdrości, a mocniej zawiści i wszelkie nienawiści. Ale wrócę na chwilę do Drezna. Cyprian Kamil Norwid, największy i bez wątpienia najgłębszy i najwspanialszy poeta polski, tragiczny tą swoją poetycką głębią, mało zrozumiały dla pospólstwa, gdy cenzura tropiła jego wiersze, schorowany, już przecież częściowo głuchy i bez środków do życia pod koniec pierwszej połowy XVIII wieku opuszcza kraj. A gdzie wędruje? Właśnie do Drezna, ośrodka kulturalnego Europy. Drezna, które w II wojnie światowej przestało istnieć po aliańskim nalocie dywanowym. Drodzy słuchacze Jutrzenki, Norwid to nie tylko niepowtarzalne zjawisko poetyckie. Norwid to również nadzwyczajny talent rysunkowy. Jego kreska jest znakomita i niepowtarzalna, a barwy i pastele delikatne. Biblioteka Narodowa gromadzi kilkanaście jego rysunków, na które patrzy się ze wzruszeniem i zachwytem, aż trudno oderwać wzrok. W Dreźnie Norwid godzinami, wręcz całymi dniami wędruje po muzeach, przygląda się obrazom, dziełom wielkiej sztuki. I, jak przypuszczam, mógłby tak chodzić i chodzić upajając się pięknem. Ale wiemy przecież, że wielkość nie jest statyczna, głębia wymaga ruchu i dynamiki. Wrażliwość i piękno nie wysiedzi na stołku spokojnie. Norwid w Dreźnie rozpoczyna studia plastyczne i literackie. On chce studiować. On, który mógłby być przecież najwspanialszym z profesorów uniwersalnej sztuki, tej niedoścignionej. Ale jego dynamika, dynamika jego umysłu nie pozwala zagrzać miejsca. Norwid ubożeje. Niemniej ostatnie grosze wysyła do domu. Nędza zagląda mu w oczy, staje się dla niego okropnym cierpieniem. Mało kto wie, że Norwida atakował także Zygmunt Krasiński. Znacząca, historyczna, potężna postać. Pisarz, prozaik, który nie lubi Norwida za to, że ten atakuje ciemnotę możnych. W wierszach Norwida nie ma przebaczenia dla bogaczy układających się z wrogami ojczyzny. Norwid niszczy te układy w swoich wierszach i wypowiedziach. I choć robi to poetycko i delikatnie, warstwy zamożniejsze, do których właśnie Krasiński należał, odwracają się od niego. Zwrot stary jak świat, mówiący o tym, że prawda boli najgłębiej, powoduje niechęć do poezji Norwida. Niechęć, która powoduje, że Norwid już całkowicie traci możliwość jakiegokolwiek dochodu materialnego. Możni ogłaszają, że Norwida nie da się zrozumieć. Obliczyłem, że wówczas, gdy ogłoszono, iż Norwid jest poetą niezrozumiałym, miał on 29 lat i prowadził Tułaczy byt, nosi go, nie może usiedzieć na miejscu i niezrozumiały, bez grosza przy duszy robi ostatni wysiłek i wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, kraju, który zachwyca go swoim rozwojem. W Stanach Norwid nie bawi jednak długo, gdyż bardzo choruje. Jego podróż powrotną do Europy opłaca książę Maurycy Lubomirski. Poeta działa na rzecz niepodległości Polski, interweniuje nawet do Watykanu, lecz nie dostaje żadnej odpowiedzi na swoje prośby. Norwid pod koniec swojego życia nie ma już żadnych pieniędzy. Jedynym jego skarbem było kilka rysunków największego Leonarda da Vinci, które musi sprzedać po to, aby żyć. Cyprian Kamil umiera w przytułku dla ubogich 23 maja 1883 roku. Zastanawiają się pewnie Państwo, dlaczego o tym piszę, skoro zacząłem opowieść o dreźnie które razem z Warszawą najbardziej ucierpiało podczas II wojny światowej. Drezno i Warszawa poniosły największe straty poprzez ataki bronią konwencjonalną. Warszawa ginęła samotnie, w oddali, miała swój obóz KL Warszaw, w którym ginęło przed powstaniem 200 osób dziennie. Pierwszy dzień powstania warszawskiego przyniósł straty 200 żołnierzy AK. W tym czasie stolica Anglii, Londyn, był pod ciągłym obstrzałem z terenu Rzeszy Niemieckiej pociskami V1 i tymi najgroźniejszymi V2. Pociski V2 o napędzie rakietowym trafiają prawie bezbłędnie do celu. Nie doścignie ich żaden samolot. Niemcy próbowali celność tych pocisków V2 właśnie nad Polską. Jeden z pocisków trafił do niezbyt głębokiej rzeki, z której wystawały części sterowe pocisku. Niemcy gwałtownie poszukiwali tego pocisku, ale Armia Krajowa była pierwsza. Żołnierze AK najpierw przytopili pocisk, aby ten stał się niewidoczny dla Niemców. Gdy ci zmęczeni poszukiwaniami dali sobie w końcu spokój, żołnierze AK wydostali pocisk i jego aparat elektroniczny sterowniczy powędrował do rąk profesora Janusza Gronkowskiego, który miał za zadanie rozeznać się w schemacie elektronicznym pocisku, wtedy jeszcze lampowym. W końcu jednak pocisk trafił do Anglii, by tam oszacowano jego konstrukcję i wyciągnięto wnioski. Ale przeskoczą teraz szmat czasu i wejdę myślami do czasu stanu wojennego w Polsce. Wykonywałem nadajniki już nie na lampach, lecz na tranzystorach, na potrzeby Solidarności. Ale musiałem gdzieś sprawdzić ich działanie w terenie. Aby to zrobić, wraz z małżonką Elżbietą przyjęliśmy w SGGW posadę pastuchów stada krów wraz z obowiązkiem stróżowania w nocy. Opodal naszego pola, gdzie pasają się krowy, mieliśmy nadawczą stację wojskową, która doskonale zatajała sygnał naszych małych nadajniczków tranzystorowych, których wykonywaliśmy setki. Możemy pracować zupełnie bezpiecznie. Kierownik krowi stadniny, pan dr Ronald Szymczykiewicz, oddaje nam do dyspozycji świetlicę pracowniczą, gdzie w godzinach poobiednich uczę pracowników SGGW obsługi komputera, i elementów programowania. Nocami zaś razem z małżonką wykonujemy mikronadajniki. Nocujemy nieopodal starorzecza wiślanego w barakach. Są tam konie, psy, dogi i sarenka w kółko ganiająca się z psami, szybka, zwinna, pływająca. Ma wspólne spanie ze srebrnym dogiem o imieniu Benedykt. Ta praca przy krowach to dla nas cudowny wypoczynek i jednocześnie najcięższa praca konstruktorska. Nasze nadajniki rozprowadza Jan Józef Lipski, socjalista i wielki patriota, który ze względu na swoje chore serce chętnie przebywa u nas w gwoździach, gdzie mieści się ferma krowia. Jan Józef jest wspaniałym gawędziarzem, pełną piersią, oddycha wilgotnym powietrzem, cieszy się, gdy wszyscy wskakujemy do głębokiej wody. Z nas wszystkich sarna pływa najszybciej, za nią konia, a na samym końcu ja z małżonką. Nocą nasz baraczek, w którym śpimy, odwiedza Pani Jeżowa z gromadką potomstwa, która przychodzi na mleko, strasznie przy tym tupiąc. Od czasu do czasu z naszej krowiej fermy muszę pojechać do Konstancina, do ośrodka wypoczynkowego imienia Konstancji Potulickiej. Tam, na granicy ze Skolimowem, ma swoją działeczkę mój wykładowca z Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, Pan Profesor Janusz Groszkowski, który uczył nas generacji i stabilizacji częstotliwości. Profesor zawsze witam mnie serdecznie. Podziwia nieco spocone konisko, na którym przyjechałem i natychmiast przechodzimy do spraw patriotycznych. Przedstawiam profesorowi nową generację nadajników. Mówię o sposobach rozprowadzania urządzeń po kraju. Profesor wspomina jak razem staliśmy przed szarze d'affaires ambasady amerykańskiej, aby się zrzec wynalazków na rzecz państwa. Bowiem tylko w ten sposób mogliśmy dla Polski uzyskać patenty amerykańskie. Profesor chciał opatentować w USA sposoby uzyskiwania wysokiej próżni, podczas gdy ja chciałem opatentować analizacyjny mikroskop podczerwony. Gdy tak sobie wspominamy, profesor Groszkowski nagle znika w swoim domku i wychodzi z niego po chwili, trzymając w dłoni dokument, którym jest maturalne świadectwo profesora. Podaje mi świadectwo i prosi, abym spojrzał na podpisy, bo może znajdę tam kogoś znajomego. Biorę w dłoń dokument i dostrzegam podpis doktora Franciszka Zienkowskiego, bohatera obrony godności profesorskiej Politechniki Warszawskiej okrzyczonego przez komuchów za wroga ludu. Profesorowi Groszkowskiemu też się dostało, a zresztą komu z wielkich i tych mniejszych patriotów polskich się nie dostało. Ale ojczyzna jest jedna, Polska jest nasza, od poetów takich jak Norwid do wielkich matematyków i fizyków, którzy walczyli o niepodległość. Nie oddamy tej naszej niepodległości i nawet w wielkiej, zjednoczonej Europie jej dobrobycie nie utoniemy. Andrzej Cielecki